On mógłby to zrealizować. Zresztą on miał takie pomysły, przepraszam. Mi on miał kilkakrotnie takie pomysły. To młodzież mówi: Zniszcz to na nas. Zobaczcie, jakie tam jest wymiana. Bo dzisiaj mamy na to czas, żeby o tym mówić. Bo to się to, to jakby wchodzi w sferę. A bo mówi to twoi ludzie. A Bóg mówi do niego, twoi ludzie, popełnili Babu kwarta. A, a, a może mówić, no to są twoi ludzie. Jest taka wymiana, tak rozmawiam. Twoi, twoi, twoi, twoi. Jeszcze nie możesz mówić, jak ich załatwisz, to wszystkie bogańskie narody będą mówiły, że załatwiłeś twój lud. No masz radę. Się ja nie znikam ja w tej chwili, dlaczego, dlaczego była ta rozmowa. Bo to jest rozmowa sarkastyczna Tu chodzi o to, jakie jest jego serce. On za tą upadłą ludzkość, tak? Daje samego siebie. I to jest najwyższy wyraz miłości. I teraz, jeżeli my wyjdziemy od tego, prawda? To my w ogóle nie możemy wejść w jakąkolwiek inną mentalność, że Bóg jest inny niż właśnie taki. Czym? We wszystkim. Bóg jest tylko dobry. Ojciec jest tylko dobry. Tylko. A Diabeł jest tylko zły. Tego nie wolno wymieszać. Rozumiecie? Kościół wymieszał dobrego Boga ze złym Diabłem. I mówi, Bóg jest trochę zły. Bóg daje Ci trochę złych rzeczy, żeby cię czegoś nauczyć. Ja mówię, Mam. Mówię, masz dzieci. Mam. Dałbyś mu raka temu swojemu synkowi, żeby go czegoś nauczyć. A nie go tam zżerał przez 30 lat. A potem go z u Nie? A padaczka? A może nie po śmietnikach się nasza, 20 lat i się nauczy czegoś? Chciałby, że twoje dziecko po śmietnikach wychodzi z z Nie. To masz z z. Czy masz zdrowie Boże. Bóg jest tylko dobry. Jakiekolwiek zło na tej Ziemi nie pochodzi od Boga. Bóg nie inspiruje zła. Bóg nie planuje zła. Ludzie mówią, no tak, ale Bóg yy, w wyniku posługuje się złem, ja mówię. Tak, to Bóg się posługuje wszystkim. Jeżeli już coś nastąpiło, to Bóg jest w stanie z tego czegoś, tak? wytworzyć kolejny kanał dobry. Ale on tego nie wymyślił. On tego nie zesłał. On tego nie uwolnił do Twojego życia. Ludzie mówią, że teraz mam takie kłopoty finansowe, pan mnie uczy, Mówię, nie cię bóg nie uczyć. Przez kłopoty finansowe. Posłuchajcie, ja jestem prostym człowiekiem, mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 do 5 lat dwie Robiłem bardzo dużo złych rzeczy. Zamordowałem człowieka, handlowałem narkotykami byłam brany psychicznie totalnie. Nawet zastrzelić swoją żonę wcielkiem. gdzie ją miałem w ciąży. Rozumiesz? I teraz władze w tym kraju próbowały zrobić wszystko, żeby mnie naprawić. I były bardzo duże represje wobec mnie. I siedziałem w ciężkich więzieniach. I wiecie jaka, y, jaka sytuacja się wydarzyła w tym życiu, Im bardziej mi cisnęli, tym bardziej byłem zły. Im bardziej ktoś ci ciśnie, rozumiesz? Tym bardziej budujesz wewnętrzną zaporę punktu. Tak jest zawsze i wszędzie.